Rocznik 77, Radio Kogut Domowy, podejście, mam nadzieję, że jedyne słuszne ze mną siedzi obok Franuś. Powiedz Franuś, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie tak, ostatnio chciałem podsumować nasze wspólne wojaże i wyprawy. Franuś, czy Ty lubisz wycieczki? <śmiech> Jak Franuś, lubisz wycieczki? Bardzo lubię. Dokładnie, Franuś bardzo lubi wycieczki i ostatnim razem udało nam się wybrać na 24-godzinny wypad do dziadków. Tak, Franuś był razem z Ignasiem pod skrzydełkami moimi, takimi już troszeczkę siwymi, czyli pod skrzydłami taty i pojechaliśmy do dziadków na 24 godziny tak można byłoby powiedzieć, że 24 godziny to jest jak sensacyjny tytuł filmowy na początku, co było na początku Franuś? jechaliśmy pociągiem, tak? kto nam pomógł jechać pociągiem? mam, Igna. albo mama, mama <śmiech> mama, tak, mama Franuś właśnie dostał lizaka limonkowo-jabłkowego, dlatego te wszystkie siorpnięcia i chwile na jego dopowiedzenie czegoś są naturalnymi. Także jechaliśmy pociągiem najpierw do Krakowa, no bo wiadomo, dzieciaki mają tam troszeczkę więcej luzu, mogą wyprostować nogi, poskakać po fotelach. Franuś, a wolno skakać po, po siedzeniach w pociągu? Wolno? Nie wolno. Dobrze. Nie wolno skakać po siedzeniach w pociągu. Mogą obserwować wszystko, co się dzieje na zewnątrz. Później przysiadliśmy się w Płaszowie na pociąg bochni, A kto czekał na nas tam, w Płaszowie, na dworcu? babcia Ania. <śmiech> tak, babcia Ania na nas czekała i razem ruszyliśmy w podróż. E, babcia albo jakikolwiek inny pomocnik są bardzo przydatni jak się jedzie samemu z dwójką dzieciaków, dlatego, że rzadko, ale to bardzo rzadko, można przyjechać całą trasę bez korzystania z ubikacji, a iść z plecakiem wypakowanym z dwójką dzieciaków do ubikacji, żeby skorzystać, to jest troszeczkę mordęga, szczególnie gdy to jest plecak ze stelażem. Ale po przyjeździe udało nam się wsiąść szybciutko w taksówkę i przyjechać po zjedzeniu pyszniutki kanapeczek smakowały kanapki? Franuś? Ta. Tak po zjedzeniu pyszni kanapeczek pojechaliśmy do miasta miałem tam odebrać jakiś papier i wstąpiliśmy do labiryntu i co zrobił Franuś w labiryncie? co zrobił w labiryncie Franuś? zgubiłem się <śmiech> Właśnie po to jest labirynt, żeby się zgubić Labirynt był w Bochni Akurat na plantach Tam gdzie dawniej była fontanna Wcześniej tam było jeszcze coś innego Ale ja tam zawsze pamiętam fontannę I Franuś właśnie tam Wszedł w taki żywo, Żywopłotowy labirynt Specjalnie dla dzieci zrobiony A że labirynt był wyższy od Frania To razem z Ignasiem troszeczkę się pogubili A później zaczęli Od penetracji plato zabaw a że ten plac zabaw jest taki, można powiedzieć, zbiorem dochodzenia zjeżdżalni, zjeżdżań, i domków, to oczywiście, co się najbardziej podobała? Wieża. Sprawność? Ale, ale, ale w tym ławiłęci nie było żadnych domków. A w tym nie było żadnych domków. Ale, ale miła ja mówi o tym domku, który ty chodziłeś. Pamiętasz, co wchodziłeś do domku i wychodziłeś do góry? i się Ignaś tam? Co tam Ignaś zrobił? No, wiecie, na, na, na najwyższej piętoku w tej jednej wieży, ale i, i potem nie umiał z tego najwyższego piętoku do tej wieży, nie umiał zejść. I, po, i potem ty aż musiałeś, ale ty, ale ty jak wchodziłaś tam, do tej wieży, to, to pławisz się zmieściłaś w dziurze. Tak, okazało się, że zbudowano takie bardzo ciekawe miejsce wielokondygnacyjne dla dzieci chyba tam były 4-5 kondygnacji po dwa schodki kręte zapiasy, dzieci się tam dobrze bawiły ale taki ojciec jak ja z dużym brzuszkiem, to się tam ledwo przyciskałem podobno dzień wcześniej jedna z matek przez dwie godziny stała pod tym właśnie domkiem, bo jej córeczka wyszła na samą górę i nie potrafiła i ona płakała, no bo do środka ona nie mogła wejść a nie było nikogo w pobliżu, kto by pomógł i, i stała tam i czekała i płakała, no ale udało mi się wyjść ściągnąć Ignasia nawet ciekawy widok, no bo w sumie ta wieża miała 3,5 albo ze 4 metry nawet wysokości łącznie. No. Także Franuś biegał po całej wieży I był bardzo zadowolony Zgadza się? A Ignacy po całej wieży I potem nie, w tej, nie umiał z tej wieży zjeść. Dokładnie, dlatego musiałem akurat Ignacia ściągać Później poszliśmy na lody Czy smakowały wam lody? Tak Smakowały hm. Tak, lody smakowały I Franuś był tak rozochocony Taki, no można powiedzieć Podbudowany, że nawet troszeczkę podebrał lodów babci. Babcia się zgodziła na to, żeby być obgryziona z lodów. Następnie jeszcze po, pochodziliśmy troszeczkę po rynku, zobaczyliśmy pomnik Kazimierza Wielkiego. A co się najbardziej podobało przy pomniku? Takie długie i czarne? Łączu. Kto się huśtał na łańcuchach? Ja. Ty się na wszystkie musisz huśtać i na wszystko wejść. Tak, pohuśtaliśmy się na łańcuchach, później poszliśmy odebrać moje dokumenty i wróciliśmy autobusem na obiad. A obiad był? Jaki był obiad, Franuś? Franuś, jaki był obiad? Dobry czy pyszny? Wspaniały! <śmiech> Właśnie, obiad był wspaniały specjalny rosół z dwóch czy trzech rodzajów mięska i do tego później jeszcze schabik. Aha, jak Franuj zjadał ten schabik. Mm, to było naprawdę imponujące. Dawno nie widziałem, żeby moje, mój dzieciak zjadł porcję dorosłego naraz. Tak. Schab, którego się nie dostaje ilościowo w restauracji, został wmucony przez czterolatka i prawie całkowicie wmucony przez dwójpółrocznego Ignasia. A później poszliśmy na plac zabaw. I po pełnym dniu wrażeń, kiedy jeszcze oczywiście bawili się z dziadkami, układali, rozmawiali, brykali, no oczywiście w jednym, można powiedzieć, z dodatków bardzo ciekawych były banany w... Franuś? Czym były? W ciekawe. Dokładnie. O, i dziadek przekonał się, co to znaczy pokazać Franiowi, gdzie są banany. Bo Franusz potrafił w 3 sekundy wejść na segment, żeby... Co zrobić? Zdjąć banany w czekoladzie. <głosy> Dokładnie. Ale Ty nie brałeś ich tylko dla siebie, bo zawsze brałeś dwa banany, żeby dać... Ja to jest inne naszą. <głosy> Dokładnie. To się nazywa miłość braterska. <głosy> Niektórzy na to mówią współudział, ale zostawimy, że to jest miłość braterska. Także dużo było bardzo wesołych imponujących rzeczy Ignaś był już tak zmęczony, że na bajce zasnął, później nawet Franus sam powiedział, że chce iść spać i zasnęli. chociaż o 12 była mała pobudka pod tytułem, że Ignaś by coś zjadł, później Franus by się coś napił, no i tak tatuj sobie troszeczkę się nie wyspał bo trzeba było dzieciaczką pousługiwać a, na, a później rano jeszcze zdążyliśmy się troszeczkę pobawić i trzeba było wracać bo akurat okazało się, znaczy okazało się, nie ja o tym zapomniałem. W kalwarii są specjalne uroczystości związane w niebowstąpieniu, w niebowziędzie. A u że, że nie pojechałem musieliśmy obejrzeć jedną, całą długą bajkę. Tak, a wcześniej oglądajmy bajkę o piratach? Tak. A ty lubisz piratów? Chyba tak. <laughs> Chyba tak. I właśnie później no, udało nam się. Po tej bajce, zjeść jeszcze na szybko drugi raz, drugie danie, i pojechaliśmy do Krakowa. Muszę powiedzieć, że miałem bardzo grzeczne dzieci. Tym razem jechałem sam do Krakowa znaczy sam z maluchami, bez dodatkowej osoby opiekującej się, a w Krakowie. Ale jechałeś z dziadkiem Nie, nie d d d dziadziu nas tylko odwiózł na Peron, tak? Tak. I później wsiedliśmy do. Nie wsiedliśmy. Później poszliśmy jeszcze na lody, na starówkę krakowską. Zgadza się, Franiu? A jak masz starówkę krakowską? No przecież byliśmy pod Barbakanem, byliśmy pod bramą floriańską. I kto tam jadł lody? Kto dużego kubka? Ja. No. się oczywiście nie jest minimalistą. On wie, czego chce. Bardzo mu się to podoba, to co on robi, więc wziął sobie duży kubek no, i zjadł całego loda i później komu jeszcze zjadłeś loda? Hmm. Przyznaj się, komu jeszcze loda podjadłeś. To ja. <laughs> No właśnie. No, także e, potem wsiedliśmy w pociąg, przyjechaliśmy i tak minęły nam w skrócie 24 godziny oczywiście było jeszcze dużo ciekawych rzeczy jak powiedzonek do dziadka, dziadziejo, ja nie żartuj czy innych tego typu ale to to muszę wyciągnąć kartkę, żeby ją spisać także myślę, że na tym byśmy zakończyli odcinek trzeci, tak, trzeci odcinek rocznika 77 i to byłby 33 odcinek Radio Kogut Domowy, żegna się z Wami Andrzej Famielec i kto się żegna? No wyciągnij tego lizaka i pożegnaj się to, Jak masz na imię? Płenu Tak I powiedz do usłyszenia Do usłyszenia <laughs> Dokładnie Także dziękujemy za wysłuchanie Tak Panuś, powiedz tak Audycję wysłuchaliście Tak Audycję wysłuchaliście dzięki koncernowi FEN Audycie wysłuchajmy mnie dzięki kontelu nowy fan. Zapraszamy do odwiedzenia ich strony. Powiedz, Franu, zapraszamy do odwiedzenia ich strony. Do, zapraszamy do odwiedzenia ich strony. Strony www. Strony www. Dobrze, już Cię tam.